Witam bardzo serdecznie. Gośćmi audycji są dziś ksiądz Grzegorz Gołąb, proboszcz parafii św. Stanisława w Skierniwicach. Szczęść Boża. Szczęść Boże, aleluja, witam serdecznie. I pani Ewa, i pani Sylwia. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry, Szczęść Ze wspólnoty trudnych małżeństw Sychar, wspólnoty działającej właśnie przy parafii św. Stanisława w Skierniwicach. W poprzedniej audycji rozmawialiśmy o tym, czym jest mądra miłość, a ja teraz bym się chciała, proszę księdza, na początek zapytać, czym miłość nie jest. Starożytni Grecy, żeby tak już sięgnąć do podstaw, Źródeł. mówili o takich trzech słowach. Amor, eros, agape. To słowa, które określają rzeczywistość miłości. Amor to jest ten moment zachwytu nad drugą osobą, że ktoś mi jakieś takie piękne wrażenie stwarza i polskie słowo, które odnosi się do tego greckiego amor, to zakochałem się, czyli te motyle w brzuchu. To jest dobry początek. Ale to absolutnie miłością nie jest ta fascynacja. Potem przychodzi, Grecy mądrzy mówili eros, czyli doświadczenie tego, że w spotkaniu z drugą osobą ona mnie dopełnia, ona też odcinając się oczywiście od wszelkich wątków tej seksualnych, w jakiś sposób pobudza mnie, jest mi potrzebna, ale nadal mogę ją użyć. To nie jest jeszcze doskonałe. Ale już jest bardziej angażujące z tym, że w tym momencie ja szukam drugiej osoby, żeby zrealizować jeszcze swoje potrzeby. No i wreszcie ta najważniejsza, najważniejsza płaszczyzna miłości, która potrzebuje tych dwóch pierwszych schodków. To jest agape. Poświęcenie. Ładne polskie słowo na miłość. Poświęcenie. Czyli ja nie patrzę, czy, czy ja coś stracę, czy nie, tylko żyję dla tej osoby. Ostatecznym aktem, takim pięknym miłości jest akt oddania się drugiej osobie. No i rzeczywiście, no często wiele osób zatrzymuje się na pierwszym etapie, na drugim etapie i mylą pojęcia miłości z tym amor, z tym eros, czyli z jakimś zakochaniem się, z jakąś, jakąś potrzebą fizycznego, fizycznego kontaktu, fizycznej obecności. No i potem są trudności bardzo wiele. Akt oddania się drugiej osobie, ale chyba nie poddania się drugiej osobie. O, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Kiedy oddajemy się jako równi, jako osoby, i wtedy to jest coś niesamowitego. Wtedy po prostu stajemy się jedno. Co więcej, stajemy się taką płodną jednością. Panie Ewo, trudno dojść w małżeństwie do tego, czym nie jest miłość? Trudno. To jest proces no i tak jak mówiłam wcześniej, potrzeba pewnej wiedzy. Tutaj również w tej dziedzinie budowania miłości. No na pewno tak jak ksiądz powiedział, miłości nie można mylić z seksem. To nie, nie jest seks, nie jest współżycie. To nie jest naiwność, bo czasem uważamy właśnie, że możemy się godzić na to, żeby ktoś nas krzywdził, żeby współmałżonek nas krzywdził, no bo trzeba znosić cierpienie. To jest takie naiwne myślenie i na pewno no, to nie jest akceptacja drugiej osoby, bo kiedy mówię, no słuchaj, ja cię akceptuję takim, jakim jesteś, to znaczy, że ja no, nie mobilizuję drugiej osoby do rozwoju. Do wzrostu, poza tym do... dzisiaj jest ta moda właśnie, a propos już to pani Ewa powiedział o tym seksie, no to jest ta moda, taki przykład, słyszałem, że gdzieś jakiś student mówi, że on kocha tę dziewczynę i nie wyobraża sobie, nie współżyć z nią, no bo to właśnie miłość, no, nie? no to ten ktoś, kto słuchał, to mówi, no to współczuje to tobie, bardzo współczuję bo nie kochają cię twoi rodzice. On wie jak to nie kochają? No kochają. A to znaczy, że współżyją z tobą? Często właśnie jakieś takie... Poza tym jest w tym sens, ja nie próbuję teraz tutaj udowadniać jakiejś teorii spiskowej dziejów, ale jest w tym sens, bo jeżeli zatrzymamy się na tym amor czy na tym eros, bardzo często dalej możemy nie pójść. I wtedy człowiek już jest łomny. Panie Sylwio, kiedy pojawia się w małżeństwie taki moment, że zaczynamy zastanawiać się właśnie nad tym, czy ja kocham, czy ja nie kocham tą drugą osobę? Pamiętam, jak kiedyś usłyszałam takie słowa, że miłość, w ogóle życie nie jest lepsze, ani gorsze od naszych marzeń, jest po prostu inne. I to chyba są takie święte słowa, że każdy z nas ma jakiś swój pogląd na temat tego, jak będzie wyglądało jego życie, miłość w jego związku. Jednak później to życie, no, koryguje wiele rzeczy, prawda? Więc tak samo i w moim małżeństwie zadziało się wiele trudnych rzeczy, ale w tym, w tym całym trudzie, w tej całej drodze, takim poszukiwaniu, to w pogoni za miłością do człowieka, tak na dobrą sprawę, człowiek odnajduje Pana Boga. Odnajduje Pana Boga, bo szukając tej miłości ludzkiej, to ją tak gonimy. I bardzo często jest tak, że stajemy przy ścianie i wiemy, że jednak brakuje nam ciągle czegoś. I to jest nie to. Kiedy w moim małżeństwie właśnie y, pojawiły się y, pewne trudności, to ja zrozumiałam, że muszę uczyć się od Pana Boga miłości, że to Pan Bóg jest dawcą prawdziwej miłości i tylko przy nim mogę się uczyć, jak mam prawdziwie mądrze kochać drugiego człowieka. Żeby było jasne, w momencie, kiedy zaczynamy się zastanawiać, czy ja kocham, czy ja nie kocham, to nie oznacza, że wchodzimy na drogę problemów. Więcej. Zaczynamy właściwie dopiero żyć tym czymś. Dlatego, że wszystkie te sytuacje kryzysowe są błogosławieństwem. Bo one rozbijają to, co powiedziała Pani Sylwia. Rozbijają nasze marzenia, nasze oczekiwania, które często wiążemy tak mocno z rzeczywistością, że jak ich nie ma, to czujemy się rozczarowani. Bardzo dobre słowo, czyli czarowaliśmy rzeczywistość. My ciągle mówiliśmy, że ona ma być inna niż jest. A kiedy jest, okazuje się, że w tym jest mnóstwo piękna. Tylko trzeba przejść ten moment oczyszczenia. No właśnie, problemy są, pewnie były i będą, ale też trzeba umieć je rozwiązywać. Jeżeli nie, to możemy na przykład zwrócić się do takiej wspólnoty, jaką jest Sychar. I tak pani zrobiła, tak? Tak, oczywiście. Ja pamiętam, że podczas jednej z niedzielnych muszę kiedy uczestniczyłam na mszy, spotkałam i usłyszałam o wspólnocie trudnych małżeń z Sychar. Tam właśnie jej przedstawiciele składali swoje świadectwo. Ja wiedziałam już, że to jest odpowiedź Pana Boga na wszystkie moje pytania, które mu zadawałam, że to jest, że Pan Bóg troszczy się o mnie i postawił tą wspólnotę na mojej drodze po to, abym dalej mogła trwać wierności i podążać jego drogą, po to, abym mnie upadła. Ja mam tutaj napisane, że pani ma mówić dzisiaj o, o swoim świadectwie ubóstwiać Pana Boga, nie męża. To znaczy, że wzorców szukamy najbliżej. Czyli w, w pani przypadku w mężu. Tak, tak. Ja bardzo późno zrozumiałam, że tak bardzo mocno kochałam swojego małżonka. Uważałam, że jeżeli właśnie tak bardzo obdarzę go swoim zaufaniem, powierzę mu siebie... To, że na pewno uda mi się zbudować naprawdę trwałe, takie, taką trwałą, oddaną, kochającą się rodzinę. No tego zabrakło i muszę powiedzieć, że ponieważ zabrakło w moim małżeństwie podążania za Panem Bogiem, my jako młodzi ludzie, jak się poznaliśmy, kochaliśmy się bardzo mocno, Wkroczyliśmy, to też jest bardzo ważne, chodziliśmy ze sobą bardzo długo i podjęliśmy ten trud przystąpienia do sakramentu małżeństwa trwając przez lata w czystości, więc to było małżeństwo zbudowane na skalę. Ja byłam tego tak pewna i uważałam, że jeżeli to będzie taka droga i taka, takie budowanie, to, to ja już uchronię to swoje małżeństwo od wielu, wielu, wielu takich bardzo trudnych rzeczy. Okazało się, że to jest za mało, że nawet jak wchodzimy, w, w zakładamy rodzinę z takim przekonaniem, i to i tak jesteśmy ciągle narażeni na różne inne pokusy. W moim przypadku naszego małżeństwa no wkroczył bardzo szybko grzech niewierności. I to był taki trud. Ja, no mówię, ja tak mocno w swoim życiu u, ubóstwiłam swojego małżonka, że dopiero kiedy się zorientowałam, że, że on jest dla mnie Bogiem i że to muszę wszystko w swoim życiu zmienić, że muszę odnaleźć Pana Boga. I w moim małżeństwie nie było, nawet jak się kochaliśmy na początku i chcieliśmy, y, oboje byliśmy osobami i jesteśmy wierzącymi i chcieliśmy budować z Panem Bogiem naszą przyszłość. Nie było wspólnej modlitwy. Nie. My rzuciliśmy się w wiel pracy, zarabiania pieniędzy i to nam wychodziło. I Pan Bóg nam na tym etapie życia był niepotrzebny, tak nam się wtedy wydawało. Nawet nie było czasu na taką systematyczną niedzielną mszę świętą. Ja tak się zastanawiam, czy jeżeli zaczęła Pani sprowadzać tego małżonka na ziemię, tak? <grych> czy nie było takiego strachu, że to wiąże się z tym, że ja przestanę go kochać? Ja powiem tak. Ja bardzo yy, pragnęłam aby Pan Bóg dotykał i przymieniał mojego małżonka. To ja widziałam w nim wiele takich bardzo dużo wad, no, różnych takich rzeczy, które mi przeszkadzały, czy w ogóle, które jakby blokowały na rozwój naszego małżeństwa. Ale w tym czasie, kiedy ja się modliłam i prosiłam Pana Boga o pomoc, to Pan Bóg dotykał, ale dotykał moje serce i przemieniał mojego serca. To Pan Bóg e, tak jakby e, nakazywał mi stawać się inną osobą. Ja ja się musiałam zmienić, ale to, to dzięki temu, że Pan Bóg w tym czasie stawiał na mojej drodze wspaniałych ludzi. Naprawdę, cudownych ludzi, w tym e, bardzo dobrych kapłanów. I to też jest takie, e, taki duży wkład w moje całe nawrócenie. Ja na przykład e, wiem, że w tych najtrudniejszych momentach to, była, no to zaczęła być taka prawdziwa modlitwa serca i taka rozmowa z Panem Bogiem. Ponadto no, na to trzeba wiedzieć, że na przykład Pismo Święte to stało się taką codziennością, ale po maleńku. to było takie bardzo powolne kroczenie, rozważanie tego Pisma Świętego, jak również ważne były w moim życiu rekolekcje, różne rekolekcje, które jakby formowały mnie, pokazywały na tych rekolekcjach zrozumiałam również to, z jakim wielkim ja ciężarem weszłam w to małżeństwo, jak bardzo moja przeszłość, moje dzieciństwo, no, byłam obarczona wieloma rzeczami, i później po prostu nie potrafiłam prawdziwie budować tych relacji w tym małżeństwie. Że zrozumiałam, że to nie mój mąż jest winny wszystkiemu, co się zadziało, tylko właśnie gdzieś, gdzieś brakło mojej troski i, i tej takiej prawdziwej, prawdziwego budowania tej miłości małżeńskiej, że miłość przede wszystkim musi być mądra. A w moim przypadku tej mądrości brakło. W tym momencie chyba, proszę księdza, dobrze byłoby powiedzieć, czym jest sakrament? Przede wszystkim oparciem miłości ludzkiej w miłości Boga. Tutaj pani Sylwia powiedziała, że budowali z Panem Bogiem, ale nie na Panu Bogu. Że często jest tak, że my używamy Pana Boga do swoich celów. Do tego, żeby On nam błogosławił, żeby to życie było jeszcze szczęśliwsze, a przede wszystkim, żeby w jakimś sensie potwierdzał tę naszą pewność. Tutaj w tym świadectwie to ładnie wybrzmiało. Natomiast sakrament małżeństwa. przypomina, że tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedynej wszyscy święci. Dlaczego mówimy tak mi dopomóż? Więc ja mam świadomość swojej słabości, swojego braku, jaki tam mam. Dlatego szukam dopełnienia w drugiej osobie, w swoich dzieciach, w swoim domu, we wszystkich rzeczach, jakie czynię to, to z tego braku. Ale jednocześnie mam świadomość obdarowania od Boga. Więcej wzywamy wszystkich świętych, wzywamy Trójcę Przenajświętszą jako symbol, znak, źródło miłości, bo przez to, że jesteśmy stworzeni na obraz Boży i podobieństwo, mamy w sobie zawartą Naturalnie, wspólnotę, bo Bóg jest wspólnotą, więc szukamy wspólnoty z innymi ludźmi. To małżeństwo jest najpiękniejszym owocem stworzenia człowieka. Więc tutaj to jest ważne, żeby, żeby z tego fundamentu korzystać, bo prawda jest taka, też co ty w świadectwie pani Sylwii byś miała, że my wszystko mamy. Tylko pytanie, czy chcemy z tego skorzystać. No właśnie, bo słuchając pani Sylwii, można by odnieść wrażenie, że wszystko było w porządku na początku. I tak taki, jak być powinno. To jest taki piękny letarg. I pan Bóg jest jeszcze tym, bo błamował pan Bóg, że, że pan Bóg ma jeszcze to potwierdzać. A to potwierdzać. A on widzi całą ruinę tego i zastanawia się, kurczę, którą tą zapałkę i kiedy wyciągnąć, żeby trochę rozwalić, żeby trochę się zastanowili. Aż w końcu no, samo się posypie. Tradycyjnie na zakończenie przypomnijmy, gdzie osoby, które chcą, z Wami współpracować? i Mogą szukać pomocy? Przede wszystkim powiem o tym, że na stronie internetowej, może podam adres strony internetowej, to jest www.sychar.org. To jest adres ogólnopolskiej wspólnoty, strony ogólnopolskiej. Natomiast naszego ogniska to jest www.skierniewice.sychar.org spotkania naszej wspólnoty Odbywają się dwa razy w miesiącu. W pierwszy czwartek miesiąca w Skierniewicach przy parafii Świętego Stanisława. To jest modlitwa za rodziny, wspólna razem ze wspólnotą parafialną. Później spotkanie przy kościele, w salce przy kościele. I w trzeci poniedziałek miesiąca, po mszy świętej, która rozpoczyna się o godzinie 18, przechodzimy do siedziby Civitas Christiana w Skierniewicach i około 19 rozpoczynamy spotkanie w grupie. Pomagacie wszystkim, którzy chcą, żeby im ktoś pomógł, tak? Tak, oczywiście. Każdy, to jest wspólnota otwarta. Każdy, kto tylko chce iść tą drogą, którą my kroczymy, kto chce znaleźć pomoc, wsparcie, zrozumienie, serdecznie zapraszamy do naszej wspólnoty. Wracając jeszcze do tych internetowych rzeczywistości, one tyle są potrzebne, że często w miejscu zamieszkania trudno nam się otworzyć, ponieważ jesteśmy publicznymi osobami. Stąd internet ma to niesamowite, że wskazuje miejsca, gdzie te wspólnoty są w pobliżu i wtedy można zachować też pewien rodzaj anonimowości. Także serdecznie też zachęcamy do korzystania ze strony internetowej i z tych spotkań ogólnopolskich. Dziękuję bardzo. Ja przypomnę, że gośćmi dzisiejszej audycji byli ksiądz Grzegorz Gołąb, proboszcz parafii św. Stanisława w Skiernice. W Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pani Ewa, a także pani Sylwia. Dziękuję. Dziękuję. Ze wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar, wspólnoty działającej przy parafii świętego Stanisława w Skierniewicach.